i inne tajemnice Trzeciej Rzeszy według Dariusza Kwietnia. Witam Was tu Dariusz Kwiecień, witam Was w kolejnej naszej audycji, czyli ósmej. Wiele Waszych prośb było, skąd się wzięła ta moja pasja i moje zainteresowanie właśnie kompleksem RIZE. Skąd to, skąd to, skąd to, skąd to, skąd to się wszystko wzięło? Historia jest dosyć zagłatwana i historia jest dosyć taka długa, bo sięga praktycznie mojego dzieciństwa, czyli przeszło 40 lat wstecz. Jako dziecko my często siedzieli takimi wieczorami w domu, przy piecu się siedziało przy otwartych drzwi, żeby to nam yy, dawało takie poczucie bezpieczeństwa, przeważnie wtedy był czwarty stopień zasilania, młodzi nie wiedzą co to jest, wyłączano w tym momencie prąd, siedzieliśmy przy świeczkach, przy kominkach i, i właśnie świetle z pieców i wtedy właśnie starsze osoby, starsi ludzie snuli opowieści. Wtedy nie było internetu, nie było telewizji, nie było radia, dla niektórych to jest może nawet niewyobrażalne, jak w tamtych czasach, to są lata 70, 80., jak można było w taki sposób żyć. No niestety, żyliśmy w takich realiach, że mieliśmy tylko telewizję, program pierwszy, telewizję, program drugi w soboty i w niedzielę i większość naszego czasu, w momencie, kiedy nie było prądu, nie było niczego, wypełniały historie, opowieści jej starszych mieszkańców. Ja miałem po prostu takiego farta, że mój ojciec był taką, można powiedzieć, skarbnicą wiedzy, która dotyczy II wojny światowej. Świadaliśmy przeważnie przy piecu, mieliśmy w dużym pokoju taki fajny, po niemiecki stary, kaflowy piec i były snute takie opowieści. Nierzadko przychodzili do nas sąsiedzi, byli to Niemcy, byli to Grecy, Włosi, którzy snuli takie opowieści. Moje, w zasadzie inni jakoś ten temat zbywali, słuchali to jako ciekawostkę, ale interesowały ich inne rzeczy. Ja natomiast tą wiedzę chłonąłem. Po prostu byłem jak gąbka. Ja tylko czekałem na takie wieczory, kiedy ojciec wróci z kopalni, z pracy, kiedy za zapadnie zmrok, i w zasadzie ja już szykowałem miejsce i czekałem po prostu na te opowieści. Tak jak niektórzy czekają teraz na, nie wiem, na jakiś swój ulubiony serial czy coś takiego, ja czekałem na serię, dawkę, właśnie takich opowieści. Kolejnym takim źródłem informacji była masa moich sąsiadów, którzy spotykając się pod domem, wtedy takie. Było coś czego się teraz nie spotyka. Wieczorami ludzie wychodzili na ławki przed dom, brali harmonię, brali ktoś tam miał czy gitarę i siedzieli po prostu i była taka komitywa, takie, takie jakby zjednoczenie, a starsi ludzie wtedy opowiadali różne, różne opowieści. Moi koledzy stronili od takich opowieści, ja natomiast y, ciągnąłem bardzo często właśnie w takich środowiskach, gdzie spotykali się starsi ludzie, szczególnie więźniowie obozów koncentracyjnych. A wśród moich sąsiadów było bardzo dużo takich więźniów. Oni prowadzili prelekcje u nas w szkole bukienniczej, w szkole podstawowej. Byli to więźniowie obozów Rosen w Auschwitz. I mieszkali u nas w Głuszycy. Można to powiedzieć, że miałem takiego farta, że miałem takie środowisko, bo się wychowywałem właśnie wśród takich ludzi. Byli tam jeńcy greccy, którzy pracowali w kompleksie Lizy, Byli tam Włosi, byli Rosjanie, Ukraińcy, byli Białorusini. Można powiedzieć tygiel międzynarodowy z całej Europy, a można by rzec nawet z całego świata, bo w Głuszycy nawet mieszkał jeden Australijczyk i jeden Amerykanin. Także mieliśmy, mieliśmy nację, można powiedzieć, ze wszystkich kontynentów, jednak ja się skupiałem już od dziecka, nie wiem skąd to się wzięło, naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć skąd to się wzięło, To moje zainteresowanie, zainteresowanie właśnie tym tematem, w momencie kiedy moi koledzy i ja chodziliśmy na wagary Kuple, wybierali inne miejsca. Ja zawsze w tym momencie leciałem albo na sobą, albo leciałem do jakiegoś innego kompleksu i włóczyłem się po podziemek. Dla mnie to jest tak naturalne, jak ktoś mi zadaje pytanie, co tam było, co widziałem, to jest po prostu dla mnie czymś naturalnym i ja nieraz czuję się taki wręcz zaskoczony, że jak ktoś może zadać mi pytanie, co tam było. No po prostu. Tam były tunele, tam były sztolnie, były do tego opowieści i jeszcze to wszystko przeplatane różnego rodzaju przeżyciami. Jako dziecko doświadczyłem bardzo wielu rzeczy właśnie i, i w lasach, i w sztolniach, i w kopalniach, i jako harcerz jeździłem po całej Polsce. No można, bo to były takie czasy, gdzie można było zwiedzić całą Polskę. Zawsze interesowały mnie opowieści z danego rejonu, z, dane, z, danego, z danej okolicy, w której byłem. Rozmawiałem przeważnie ze starszymi ludźmi. Zawsze miałem taki, taki, taki dar zdobywania właśnie, nie wiem, czy zaufania, czy, yy, czy wzbudzałem właśnie jakieś takie, takie zaufanie u ludzi, którzy w sposób taki naturalny opowiadali mi te rzeczy. Siadali na ławce albo ja do, do, do ogniska się dosiadałem i ci ludzie snuli opowieści tak jakby po prostu w sposób naturalny, że to tak zapadało, że tak ma być że oni muszą mi to opowiedzieć, ja mam tego wysłuchać, potem ognisko wygasało, żeśmy się rozstawali, każdy szedł w swoją stronę. Później tutaj na Dolnym Śląsku, to znaczy później, dużo, dużo wcześniej na Dolnym Śląsku, jak miałem 14-15 lat, byliśmy wręcz straszeni, zastraszani zbliżaniem się do lasów, do sztolni, Wszyscy starsi pobierali opowieści o, o, o jakichś dziwnych stworach O jakichś jakich, e, Pozostałościach po Niemcach Którzy są właśnie w tych lasach O Werwolfie, o, o, o wilkach, o wilkołakach I w tym momencie Nastąpiła u mnie eskalacja właśnie tej, tej, tej, tej ciekawości, czym to było, skąd to się wzięło Dlaczego, a skąd po co i na co Ja należę do ludzi, którzy Zadają masę pytań Jestem bardzo dociekliwy, lubię Lubię drążyć te tematy i nie odpuszczam Na jakimś zdawkowym zdaniu. Jeżeli ktoś coś mi powie, to ja robię wszystko, staram się, żeby jak najwięcej tej informacji uzyskać i wyciągnąć. Dla mnie na przykład wystarczą dwa, trzy zdania, jednak ja je potrafię bardzo rozbudować. W jaki sposób? Książki, archiwa, opowieści. I w ten sposób dobudowywuję do tych dwóch zdań nie ideologię. Staram się dopasować do tego jakąś historię, która mi do tego pasuje. Bo tutaj musicie rozróżnić ideologię, jakąś tam... Potrzebę tworzenia mitu i fakty, które się działy. To co ja właśnie badam, to co ja tak drążę cały czas na temat, też jest trudno nazwać faktami, bo jest bardzo mało dokumentów pisanych. Sama historia Lebensbornu, która przewija się w zasadzie, jak ja jestem dzieckiem na okręte, mam do czynienia z symboliką Lebensbornu. Są to śpioszki, są to, są to małe kaftaniki, są to sierocińce, są to domy dziecka. W zasadzie ja w tym środowisku się wychowuję. Ja jako dziecko nie zdaję sobie z tego sprawy, w ogóle mieszkańcy, starsi i koledzy moje przyrodzieństwo, dla nich to było w tak sposób, taki naturalny, to było dla nich takie naturalne, że nikt na to nie zwracał uwagi. Jeżeli znajdowaliśmy, oni znajdowali, bo byli starsi ode mnie, znajdowali jakiś po poniemiecki mundur, to dla nich było coś normalnego. Ten mundur przeważnie był palony, był cięty, robiono z niego różne, różne rzeczy. Znajdowano hełm, tym hełmem bawiono się przez 15-20 minut. Jeden hełm albo lądował w śmietniku, albo go zakopywano, no albo po prostu pozbywano się go. Jak z dzieciństwa pamiętam, każdy, każdy z nas posiadał jakieś takie... Po niemieckie jakieś artefakty, były to mapy, były to zdjęcia, były to niemieckie bagnety, pasy, buty, była tego ogromna, ogromna masa. Teraz tego nie ma. W latach 90. powstał taki pewien ruch poszukiwaczy właśnie tutaj w Rize, Niektórzy poszukiwacze obiecywali ludziom, tworzyli akcje, to, to, to są najciekawsze rzeczy, yy, tworzyli akcje, że w zamian, że jak ktoś przyniesie jakieś tam mapy, jakieś zdjęcia, jakieś pamiątki, widokówki z okresu II wojny światowej, to ta osoba zamieści ich nazwiska i opisze ich w książkach. I takich akcji było tutaj kilka. Owszem, zdobywali dokumenty, zdobywali jakieś tam rzeczy, tylko, że w żadnej nigdy książce dana osoba, która cokolwiek przyniosła, nigdy żadne pocięgowanie się nie ukazało. Większość tych rzeczy wyjechała za granicę. To dzisiaj są takie, te, takie, takie właśnie akcje, nawet kilka Tygodni temu ktoś próbował właśnie tak nagłośnić tutaj w Ludwikowicach Chłotki, Nowe w Nowej Rudzie, w że ludzie, którzy posiadają takie takie jeszcze pamiątki z okresu II wojny światowej, jak przyniosą, zostanie o nich film nakręcony. Tylko, że każdy już dzisiaj zna wartość tych dokumentów, każdy dzisiaj już zna wartość tego każdego elementu, który posiada w domu i każdy tym kupczy. Ja prawdopodobnie jestem chyba ostatnim, któremu na tym nie zależy dzisiaj... Na budarzu przyjechał pan, chciał zobaczyć trochę map, chciał zobaczyć troszeczkę do no, Proszę bardzo, odkryłem, pokazałem. Człowiek nakręcił film, widać, że bardzo łasy i chciwy na wiedzę. Widać, że człowiek pisze książkę. No ale co mu będę bronił, proszę bardzo, nakręcił sobie film, udostępniliśmy mu to, było kilka innych osób, no my mieliśmy niezbyt ubaw z tego można powiedzieć, bo po prostu dało się tego człowieka wyczuć, że jest zafascynowany tematem, że pisze książkę, prawdopodobnie ukaże się bardzo szybko jakiś kolejny gniot na temat Rizet, także dla mnie, dla mnie to naprawdę nie ma znaczenia, dla mnie największe znaczenie mają moje wspomnienia, to co zapisywałem Wspomnienia ludzi, którzy tutaj żyli, którzy mieszkali I co jest najważniejsze, szac szacunek do tych wspomnień i do tych ludzi Być może, że jestem jedną z niewielu osób, która gdziekolwiek pójdzie Spotyka starszą osobę, siada właśnie czy na herbatę się tam do kogoś Wproszę, jak to się mówi I te osoby ze mną rozmawiają Inni mają zamknięte drzwi Dlaczego ja te osoby traktuję w sposób taki jakby można powiedzieć, z należytą powagą dla nich. Nawet nieważne, że pierdzielą głupoty, jak to niektórzy mówią, że to są wariactwa i debilizmy, tylko jeszcze raz podkreślam, dla mnie jest to jedno z najważniejszych źródeł informacji. Jeżeli jest stary człowiek, który opowiada mi o rzeczach, które ja słyszałem jako 11, 12 czy 8-latek, mało tego, zdarzyło się kilkokrotnie w lasach, jak byliśmy dziećmi, kiedy lataliśmy po lasach, kiedy włóczyliśmy się tutaj po, po, po, po okolicy, zdarzały się różne przypadki. Zdarzało się, że niejednokrotnie nie jeden z nas nie wrócił na noc do domu i nikt z nas nie potrafił wytłumaczyć, I szczególnie ta osoba, która znajdowała się na drugi dzień, rano, gdzieś przy ulicy, albo, albo nawet pod domem, nie była w stanie wytłumaczyć, co się, co się z tą osobą stało. Włócząc się po lasach, często kroć, yy, uciekaliśmy przed różnego rodzaju, no nie wiem, stworami. Wszyscy, na na... Wszyscy dookoła, po dzień dzisiejszy starają się mówić, że to była nasza wyobraźnia, nasza fantazja, nasze, nasze, nasze jakieś tam wyobrażenia o tym, co może nas spotkać w lesie. Owszem, niech tak sobie będzie, tylko że jest coraz więcej dowodów pisanych, które się ukazują na ten temat. Czyli eugenika i doświadczenia. Od kilku dni Spotykam się właśnie tutaj z ludźmi, można powiedzieć, z górnej półki. I z jednymi z największych badaczy, takich poważnych właśnie tutaj tego tematu. Nie z jakimiś tam kopidołami, nie z jakimiś ludźmi, którzy wypocili parę książek na temat drize, Tylko z ludźmi, z którymi się od świtu do nocy i noczami włóczymy teraz po lasach. Obserwujemy fajne rzeczy. Te rzeczy powtarzają się... W zasadzie od momentu jak byłem dzieckiem, do, do tej pory te rzeczy się powtarzają. Szczególnie okolice włodarza. Dzisiaj byliśmy na włodarzu, chłopaki tam spędzili noc na przełęczy między włodarzem a Soboniem. Chciałem zaznaczyć taką że na tym terenie nie ma wilków. W momencie kiedy przychodzi północ, godzina 11, wyraźne picie wilka. Na włodarzu jest kilka psów, sam to jest i Syberiany i tam jest nawet ostatnio został sprowadzony Ojejku, jak ten pieś się nazywa? Kaukaz. O, kilka, jeden Kaukaz został sprowadzony. Są teraz szczeniaki, one zaczynają w nocy wyć. Przychodzi właśnie 23, 24. Zaczyna gdzieś w lesie wyć wilk. Psy milkną. To jest zawsze odwieczna taka, taka, taka, taka zasada. Nie wiem, jak to natura skonstruowała, że jak psy domowe wyją, zaczyna wyć wilk, psy przestają wyć. Jutro albo pojutrze nakręcimy, bo się zgodziło, kilku przewodników, byłych i aktualnych, którzy pracują właśnie w kompleksie Rize, chcą opowiedzieć swoje, swoje przeżycia przed kamerą. Już, już po prostu tego nie ukrywają. Chcą, no to będzie taka właśnie, będzie to taka niespodzianka i przede wszystkim, co? przed dla Was będzie jako jedna z pierwszych audycji, gdzie wyemitujemy właśnie te, te, te nagrania. Właśnie wspomnienia przewodników tych, którzy doświadczyli tych dziwnych, można powiedzieć, zdarzeń. Dzisiaj rozmawiałem osobiście z przewodnikiem, który kilka lat już pracuje właśnie na Soboniu, zaczyna w włodarzu. Opowieści jego sami posłuchacie. Ja nie będę teraz po prostu wprowadzenia nawet w to robił, ale opowieści są po prostu jak wyciągnięte z lat 40. czy 50. Wracając do tego wilka, próbowaliśmy dzisiaj... No nie jeden, tam wśród nas, w naszym, naszym towarzystwie jest myśliwym. Próbowaliśmy dzisiaj w to miejsce dojść, gdzie przewodnicy i stróż taki, który tam nocuje, wskazywał miejsce, z którego dochodziło wycie bycie tego wilka. Jest śnieg prawie pół metra w lesie, że tropy by były bardzo głębokie, bardzo wyraźne. W to miejsce, gdzie dotarliśmy jest tylko stara sztolnia górnicza. Nie ma nic innego. I co jest najciekawsze, z tej sztolni cały czas wydobywa się ciepłe powietrze. Prawdopodobnie teraz na wiosnę właśnie tutaj Krzysztof Szpakowski umożliwi nam penetrację tego, tego, tego, tego, tego szybu. Jest już nas około 20 osób, które chcą się podjąć właśnie takiej pracy. Trzy osoby teraz też niezależnie nocowały na Rogowcu i na górze. Podobne relacje właśnie Wycie, Wycie, Wycie, Wilka, Góra z tym wilkiem na przykład moje historie są związane praktycznie od dziecka w latach 40 kiedy moi rodzice mieszkali tutaj było bardzo żywe takie opowieści, nawet są świadkowie, którzy do dzisiaj opowiadają, że wilki wchodziły do miasta, według oficjalnej wersji w okolicach Włoszycy nigdy nie było wilków i nawet jak ja to opowiadam to niektórym ludziom, to oni się pukają. człowieku, to jesteś głupi, nigdy tu nie było wilków, tylko skąd te wszystkie relacje dotyczące wilka, skąd te wycie. Dlaczego Czesi na przykład po swojej stronie, a to jest raptem niecałe 30 km, dlaczego Czesi mają udokumentowane co najmniej w ciągu jednego roku 30 ataków wilków na zwierzęta, domowe czy... czy, czy dzikie, a po naszej stronie, po stronie polskiej w kotlinie kłodzkiej oficjalnie nie ma wilków. Jest kilkanaście osób, które yy, usują. To są, no nie ma co ukrywać, to są kłusownicy, którzy twierdzą, zaklinają się, że widzieli właśnie, właśnie wilki. Znowuż yy, taki pan specjalista z Kłodzka, myśliwy, nie wiem, jakiś tam wielki łowczy, stwierdził, że to są zdziczałe malamuty, albo syberiany haskie, które ludzie wypuścili do lasu. No wątpię, żeby taki pies nie wrócił do właściciela w momencie, kiedy się wybiega po drugie taki pies w naszych warunkach na wolności zostałby bardzo szybko złapany, bo to są psy udomówione, w pewnym momencie one wracają do ludzi. Druga sprawa, nie znam przypadku, żeby malamuty albo syberiany zaatakowały sarny albo muflone, które tutaj się znowuż na, na tym terenie pokazały. Po czeskiej stronie dwa tygodnie temu znowuż dziwne okaleczenia, dokładnie identyczne rany jak zwierzęta, te, te stado Danieli, o którym wam kiedyś wspominałem, które zostały szlachtowane po naszej stronie. W ten sposób znaleziono kilka, e, kilka saryn właśnie zamordowanych e, po stronie czeskiej. Rozmawiałem teraz z Wierą Baculikową, nawet dzisiaj się z nią spotkałem. Jutro jadę drugi raz na spotkanie właśnie na stronę czeską. Będziemy przejeżdżali, gdzie... Oni chcą mi pokazać, właśnie sztolnie, identyczne jak nasze, tylko też nie rozumiem pewnego mechanizmu. Dlaczego Czesi potrafią to zrobić w sposób cywilizowany, a u nas jest taka partyzantka nagonka i walka o nie wiem, palmę pierwszeństwa, o sławę? Też tego do końca nie rozumiem. Tak jak w ostatniej audycji wam zaznaczałem, czy przedostatniej, że. Wycofuję się całkowicie z tego, co dzieje się w internecie. Te wszystkie przepychanki. Nie uczestniczę w żadnych tam gierkach. Nie biorę teraz udziału w żadnych wystąpieniach radiowych czy telewizyjnych. Skupiam się tylko i wyłącznie na tej pracy, którą faktycznie wykonujemy tu pracą, pracę taką fizyczną. Jesteśmy cały czas w terenie, jesteśmy pod ziemią, jesteśmy nad ziemią. Kontakty teraz z Czechami. Słuchajcie, zaczyna to się wszystko bardzo, bardzo ładnie układać i klarować. I właśnie Czesi pokazali mi ostatnio dokumenty z lat 40 47 w zasadzie chyba 55, o przypadkach właśnie takich, o których ja wspominam, że polscy w Opiści gonili tą taką małpopodobną miejscotę z torów, to po stronie czeskiej takich przypadków było kilka. I Czesi na przykład tego się nie wypierają. Byłem świadkiem takiego spotkania, to było właśnie w Mezimesti, to było, nie przepraszam bardzo, to było w Brandysie nad Labem. Gdzie burmistrz, no miasteczka wielkości można powiedzieć Wałbrzycha, które oficjalnie przyznaje tak w latach 50. były tu takie przypadki, mamy takie podziemia, tu jest taka kopalnia i wszyscy biorą w tym udział. Wszyscy biorą w tym udział, ludzie przyjeżdżają, pokazują zdjęcia, o tym opowiadają, ale też są takie sztolnie i kopalnie po stronie czeskiej, gdzie Czesi na ten temat w ogóle nie chcą mówić. Czyli, czyli może to być taka kolejna tajemnica związana z naszym Rizem. Teraz temat, właśnie bardzo nurtujący, i po, po takie powtarzające się bardzo często pytanie: skąd wiedza, i dlaczego moje twierdzenie, że Niemcy wykorzystali kopalnie tu na Dolnym Śląsku? Wczoraj spotkałem się z człowiekiem, górnikiem, który, to górnikiem to jest Emery, to jest człowiek, który jest po 70., był geologiem na kopalni Wałbrzym przywiózł mapę i pokazywał właśnie rozmieszczenie szybów górniczych szybów kopalnianych od 1870 roku do 1953 jasno z nich wynika, że cała kotlina kłodzka to jest system kopalniany setki metrów chodników to można powiedzieć, że setki kilometrów wydrążonych chodników. Jeżeli Niemcom udało się to w jakikolwiek sposób zagospodarować w czasie II wojny światowej, jeżeli Niemcy faktycznie zrobili tu rezerwuar dla swoich badań eugenicznych, jeżeli Niemcom udało się wyprodukować taką hybrydę, zabezpieczyć im pożywienie w jakikolwiek sposób. Ktoś ostatnio zasugerował, że te 11 tysięcy brakujących jeńców z gross mogły być to zapasy żywności dla, dla, dla właśnie niby tych hybryd podziemią. To, co teraz mówię, wiem, za chwileczkę zostanie podchwycone przez, przez, przez, przez właśnie internetowych łowców, to będzie znowuż powód do szydery, ale takie słowa się powtarzają coraz częściej. Zwróćcie uwagę, że na blogu, coraz częściej pojawiają się ludzie z Holandii, Belgii, Włoch, z Kanady, z Australii, którzy coraz śmielej i odważniej poruszają temat Madrize. Ja jestem tutaj bardzo wdzięczny. Wiem, że oni będą słuchali tej audycji. Chciałem im bardzo gorąco podziękować za to. Właśnie pisze teraz do mnie pan z Australii, który w latach 50. aż do Australii musiał wyemigrować, bo chciał naświetlić prawdę o tym, co działo się na Dolnym Śląsku. On w 1952 roku wylądował w zakładzie psychiatrycznym w Bolesławcu. W 1954 został zwolniony. W 1956 wyemigrował do Niemiec i z Niemiec wyjechał do, do Australii. Pisał do władz Polski, pisał do władz niemieckich, pisał do różnych gazet. To było bez echa. Na razie skromnie tak do mnie pisze, wysyła takie, można powiedzieć, badawcze maile, jak ja na to zareaguję, jak ja mu odpisałem, że właśnie Dążymy w tym kierunku, żeby to opublikować, dla mnie nie ma znaczenia, kim ten człowiek jest, kim, no w zasadzie kim był, to ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Co teraz robi? Jednak jego wiedza, którą jako 80, 80 parolatek stara, stara mi się przesłać, nie wiem czy sam osobiście do mnie pisze, czy to robi jego syn, turka, wnuczek, też to dla mnie nie ma znaczenia, ale opowieści. Używa określenia właśnie Ludwigsdorf, czyli Ludwikowice, tylko że jest małe kuku. Na terenie Dolnego Śląska miejscowości o tej nazwie było 6, teraz do którego on się odnosi. Także Ludwikowice, te które najbardziej nas interesują, to są Ludwikowice Kłockie. Ale kolejne Ludwikowice są niedaleko odległe, tak samo jak mamy Łomnicę po stronie polskiej, ciąg chodników i tuneli niezbadanych absolutnie, tak samo po stronie czeskiej mamy miejscowość Lomnic. Dokładnie ten sam kompleks, tak samo jak my mamy Głuszyce po czeskiej stronie jest kolejny kompleks, tylko że dwudziestokrotnie większy, naniesiony na mapy niemieckie z 1933 roku. I tu znowuż powrót do tego, skąd moja fascynacja tematem. Jako dziecko właśnie, jak się nasłuchałem tych wszystkich opowieści, później przez wszystkie lata, wojsko, szczególnie tu na mnie duże wrażenie wywarło wojsko i... Włóczęga można powiedzieć i praca z batalionem rozminowania tym, który rozminowywał gierło. Pierwszy raz nam się spotykam z różnego e, rodzaju historiami, które potwierdzają mi istnienie właśnie jakiejś organizacji, która zajmuje się stworzeniem hybryd czy... Ojejku, e... brakuje mi takiego słowa, nie powiem robota, bo to, to, to nie chodziło o robota, tylko prawdopodobnie hybryda, hybryda, połączenie człowieka i zwierzęcia. Pierwszy raz tak naprawdę... Spotykam się z tym tematem już jako dorosły człowiek właśnie będąc w Gierłoży w 1991 roku, kiedy spotykam się z osobą, która pracowała na tym terenie i opowiadała o tym, co znajdowało się niedaleko właśnie Pałacu Księżycowego. Opowiada o... O, o barakach, w których przetrzymywano istotę, która przypominała człowieka, ale człowiekiem nie było. I od tego momentu staram się, staram się chłonąć tą wiedzę. Jeżdżę, jeździłem, teraz już nie jeżdżę. Jeździłem swojego czasu, jak jeszcze komuna istniała, no, no, w zasadzie to już nie było komuny, bo to już było po 1991 roku, ale jeszcze można było pojechać sobie czy do Krakowa, czy do Poznania na uniwersytet. Były takie wykłady historyczne, gdzie wykładowcy odpowiadali na wszystkie pytania. I wtedy można było uzyskać naprawdę odpowiedź, zadając pytanie, czy Niemcy prowadzili badania eugenetyczne do mówili, że nie. A czy eugenika obejmowała pracę nad genetyką? Odpowiadali, że tak. Czyli eugenika była pierwsza, potem była genetyka. No w zasadzie my genetykę używamy na, na, na co dzień i to dla nas jest normalne teraz. Ale jeżeli chcecie szukać, szukajcie właśnie wszystkich badań związanych z eugeniką z przeszczepami, z chirurgią, chirurgią chirurgią polową i tutaj chciałbym Wam jeszcze zaznaczyć tajne bronie Hitlera, żebyście też potrafili to rozróżnić znamy wszystkie tajemnice broni konwencjonalnej czy to była broń pancerna, czy to były rakiety, czy to były silniki, czy, czy, czy to były samoloty odrzucowe, czy nawet broń atomowa, to nie jest żadna tajemnica, bo o tym doskonale wiedzieliśmy, to znaczy my nie wiedzieliśmy, ale wywiad ja już wiedziały w 45-46 roku, to, czyli nie jest żadna tajemnica. Jeżeli ktoś się teraz rozpisuje nad cudowną bronią, że to miało być Wunderwaffe, Tygrys albo Tygrys Królewski, to co to jest za tajemnica, skoro o tym cały świat wie? A dlaczego nie pisze się i nie mówi się o Lemansbord? Bo to jest tajemnica. Dlaczego nie mówi się i nie pisze się na temat doświadczeń genetycznych, eugenicznych? Dlaczego nie pisze się na, o doświadczeniach medycznych prowadzonych w obozach koncentracyjnych? Dlaczego nie mówi się i nie pisze o tym, jak Niemcy testowali, w zasadzie szkolili swoich chirurgów wojskowych w Auschwitz? Półtora tysiąca chirurgów polowych, wojskowych, przechodzi praktykę w Auschwitz. Nie na polu walki, oni na pole walki. Dlaczego Niemcy mieli najlepszych chirurgów yy, właśnie w szpitalach polowych? Bo oni zdobywali doświadczenie w Oświęcimiu. Pod okiem doktora Mengele, to jest 1500 lekarzy w ciągu czterech lat. Żaden z nich nigdy nie stanął przed żadnym trybunałem, przynajmniej ja o tym nie wiem. Ale zdobywali w sposób, znaczy wiedzę, w sposób zbrodniczy, zakazany. No na dzień dzisiejszy nie wiem, co się odbywa w wielkich laboratoriach, nie wiem, co robią wielkie korporacje, nie wiem, co się dzieje w podziemnych miastach, w Stanach Zjednoczonych, w Chinach, w Wielkiej Brytanii, w koloniach brytyjskich, bo jak każdy z Was wie, takie takie, takie kompleksy podziemne istnieją. Temat, który ja zagłębiam, to, to, to co ja drążę, to jest po prostu czubek góry lodowej. To, co się dzieje w czasach dzisiejszych, współczesnych, to co się dzieje w wielkich korporacjach, to możemy się tylko jedynie domyślić, to co się dzieje w strefie 51, to co się dzieje we wszystkich tych bazach podwodnych, co się dzieje na wpływających laboratoriach, w starych tankowcach to są albo stare tankowce zaadoptowane, albo może nawet nowe okręty budowane do tych celów. Wiem, że Amerykanie wykorzystywali przez pewien czas lotniskowiec jako, jako takie pływające więzienie czy, czy laboratorium nie wiem, po prostu nie wiem, jest to wiedza o której którą się dopuszcza do świadomości ale co tam się dzieje, naprawdę, naprawdę my nie mamy zielonego pojęcia chcę wam tylko zaszczepić i zaświetlić taki e, taki, taki, taki Taką ciekawość, że pierwsi właśnie byli Niemcy w latach 30. i 40. -tych. Oni to wszystko zapoczątkowali. Po II wojnie światowej to też będę Wam zawsze powtarzał z opartością maniaka. Te eksperymenty nigdy nie zostały przerwane. Ten proces nie został przerwany do dnia dzisiejszego. Dzisiaj, że to mamy już takie apogeum tej wiedzy, też nie powiem, że to jest prawdą, bo nasze my jako ludzie jesteśmy na tyle niedoskonali, że tą wiedzę, którą wtedy posiedli Niemcy my nie jesteśmy w stanie też nad nią zapanować i tak naprawdę mówiąc by też do końca być może, że gdzieś w jakichś tajnych laboratoriach, może w jakichś e, tajnych, nie wiem jak to nazwać... E korporacjach, ta wiedza została już doprowadzona do perfekcji. My jako tacy malutcy możemy się kłócić tam o jakieś rzeczy, możemy sobie tam wymyślać w różnoraki sposób, ale zauważyłem, że powstaje coraz więcej, coraz więcej młodych ludzi, zaczyna zadawać pytania dotyczące II wojny światowej. Jestem z tego powodu, można powiedzieć, nawet taki dumny się czuję, że ktoś Pisze, że na moich stronach coś tam wyczytał, pomijając wszystkie tam inne rzeczy, że zarzucając konfabulacje i inne rzeczy, ale wyczytał fakty historyczne, które go zainteresowały. Zaczyna w szkole, bo mam teraz takiego yy, no nie wiem, nie wiem, czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna, pisze do mnie. Zadaje pytania, bo zadał kilka pytań swojego swoim gimnazjum, gimna, gimnazjalista, to jest zadał pytania swojemu nauczycielowi i nauczyciel nie, powie, nie potrafił na to na to odpowiedzieć i słuchajcie.. Podczas lekcji nauczyciel wchodzi na mojego bloga, czyta po prostu jakiegoś tam posta, cała klasa dyskutuje na ten temat. Czyli, słuchajcie, coś, coś z tym musi być, no skoro jeżeli dochodzi już do takich przypadków, no ja byłem bardzo mile zaskoczony z tego powodu, mianowicie chodziło o obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Ci ludzie, jako gimnazjaliści na ten temat nie mieli żadnej wiedzy. W momencie, kiedy ten, ten, ten człowiek przeczytał właśnie o obozie w Auschwitz, obejrzał filmy, zainteresował całą klasę. Efektem jest to, że cała klasa, to są ludzie z Poznania, oni jadą na wycieczkę do Oświęcimia. Sami się zrzucili, zorganizowali, oni jadą na, ocieczkę, na, na wycieczkę do Oświęcimia. Czyli, czyli z jednej strony mam powód do dumy. Także, słuchajcie, też was wszystkich zachęcam do takich dociekliwych, do, do, do, dociekliwej takiej pracy, wnikania w tą całą wiedzę, szukania tego. Ja wam nie przekażę tej wiedzy, bo ja sam tej wiedzy też nie posiadam. Sami musicie być dociekliwi i właśnie szukać tej wiedzy, ale poza internetem. Ostrzegam przed internetem, ostrzegam przed różnego rodzaju oszołomstwem internetowym. Jak już to kiedyś tam nakreśliłem, naświetliłem ten, ten temat. Szukajcie na własną rękę w bibliotekach, w księgarniach i przede wszystkim, przede wszystkim, macie dziadków, macie babcie, macie starszych rodziców, takich, którzy mają 70-80 lat, pytajcie. Ich. Pytajcie ich, zadawajcie pytania na temat e, czasów okupacji. Uwieźcie mi, że taka babcia, która siedzi w domu, ona tylko nieraz czeka, żeby wnuczek do niej przyszedł i zadawał pytania na ten temat. Ona chce wracać do tego tematu i na pewno będzie chciała się z wami tą wiedzą dzielić. Także nie jeden w domu posiada naprawdę źródło niesamowitej wiedzy, a nie potrafi z niej korzystać. Także dziękuję wam dzisiaj za uwagę i do następnego spotkania. Zapraszamy na blog Dariusza Kwietnia, dostępny pod adresem www. Moje myślnik Rize blogspot.com